Dzisiaj rozpoczynamy nową księgę, znaczy nową nie, ale księgę przysłów. Już kochelet, myślę, że nie, nie jest łatwy, ale tak jeden z trudniejszych Taki bardzo refleksje filozoficzne. Może księga przysłów będzie bardziej przystępna. I yy, czyli nasza szósta księga, którą mądrościową, którą wspólnie będziemy próbowali zrozumieć, to przybliżyć naszemu sercu. I znamy podział na, jeszcze raz powtórzę, księgi właśnie historyczne, księgi prorockie, mądrościowe. I jak księgi historyczne to jest, mówią o świętej historii, księgi prorockie ukazują raczej objawienie, a mądrościowe doświadczenie, które zbieramy i które do nas przychodzi. I dlatego też są księgi mądrościowe bliższe też innym kulturom tak jak egipskiej, czy asyryjskiej, czy innych, nawet i współczesnych kulturom. I Księgi Mądrościowe są ulubioną formą literacką w kulturze Bliskiego Wschodu. To właśnie co, co łączy te kultury. I tak jakbyśmy wzięli Księgi Historyczne, to, to jest historia ludzka, która, w którą wplecione jest ludzkie też działanie Boże. I na ile człowiek pozwoli działać Panu Bogu w jego życiu, w jego historii, o tym opowiadał księgi historyczne. I właśnie mówię o dziejach świata, narodów, wspólnoty, jednostki, chociaż bardziej koncentrują się na narodzie wybranym Izraelan, czy też poszczególnych jednostkach. Ale przez te księgi można na prześledzić działanie łaski, jak Pan Bóg jest, jak Jego łaska trwa na wieki w księgach historycznych. I to jest historia święta, choć ukazuje nam ta historia rozwój człowieka, ale też jego degradację. Ukazuje nam upadki i powstania, zwycięstwo i przegrane poszczególnych jednostek, nawet i narodów. I to wszystko ukazuje nam ta święta historia uczenie się współpracy z łaską, z Panem Bogiem. Ta święta historia tych wszystkich, jak mówię, rozwoju i też degradacji. Księgi porockie ukazują ten boski dar słowa przekazany człowiekowi. I pamiętajmy, że księgi porockie to jest przede wszystkim wypełnienie Bożych obietnic. One nie idą w przyszłość, ale prorocy przypominają, pokazują w jaki sposób to, co było, już zapowiedziane, realizuje się i wzywają właśnie do wierności przymierzu Panu Bogu i mają wymiar zbawczy, teraźniejszy księgi porockie Nie przyszły, tylko księgi porockie mówią teraz i dzisiaj, choć yy, też zapowiadają yy, pełniejsze odkupienie właśnie. Wiemy, że idziemy właśnie w stronę Nowego Testamentu Jezusa Chrystusa. Natomiast księgi mądrościowe to przede wszystkim owoc wysiłku człowieka, który szukał to, co prawdziwe i dobre. Tutaj jest bardziej podkreślone działanie też człowieka i przez długie, często bolesne doświadczenie odkrywał granice między tym, co dobre, a tym, co złe. Uczył się tej, tej granicy, czyli mądrość w oparciu o doświadczenie innych i własne. I ta ludzka mądrość jest spisana, natchniona światłem Bożym, uznana jako właśnie prawda, fundament w budowaniu potem całego tego gmachu naszego życia. Doświadczenie innych, doświadczenie własne, naświetlone jeszcze, natchnione światłem Bożym, staje się tym fundamentem prawdy, i budowania naszego życia. Mądrość zdobyta przy pomocy światła Bożej mądrości. I w księgach mądrościowych można spotka spotkać się z różnymi, tak bym powiedział, y, typologiami ludzi. W księgach porodzkich potrzebna jest wiara w Pana Boga, który się objawia i to słowo, które się otrzymuje, przyjęcie tego słowa. To w księgach mądrościowych jest to zespół takich twierdzeń, który przyjmuje rozumny człowiek. Oczywiście człowiek dobrej woli. I też pytanie jest, jaki jest jego rozum ukształtowany, czy dobra wola, aby przyjąć to doświadczenie innych i doświadczenie własne. Czy jest w stanie to przyjąć? Dlatego ta księga, te księgi mądrościowe są dziełem człowieka, jak również w innych religiach. Tak jak na przykład, podam na przykład dialogi Konfucjusza. Jak ktoś czytał, to Konfucjusz również zebrał doświadczenia, mądrość wielu pokoleń w dialogu. I on próbuje właśnie dialogować, rozmawiać. I w ten sposób księgi mądrościowe mogą być też takim pomostem między mądrością Izraela, mądrością Objawioną, a. Życiowym doświadczeniem innych religii. Być może najłatwiej jest polemizować właśnie z innymi poprzez księgi mądrościowe, bo do ksiąg prorockich trzeba wiary w Boga, który się objawia w przymierze. Tam już są pewne założenia. Tutaj się wydaje, potrzebna jest tylko rozum, dobra wola, a nie zawsze też jest i zależy jak jest ukształtowana. Tego księgi mądrościowe są ulubioną formą w literaturze wschodu i obejmują wiele gatunków literackich. Księga przysłów jest też niezwykłą, bo ma tyle właśnie sentencji, zbiór taki przez wieki i jest jednolita, a z drugiej strony widać kilka, można powiedzieć co najmniej cztery takie grupy w tej księdze warstwy. I początek literatury mądrościowej sięga czasów Salomona. Oczywiście już taka jest ugruntowana, ale na pewno wcześniej też. Może epoka sędziów, również mądrość Izraela. I Salomon stał się typem mądrości. Człowieka, który poszukuje mądrości, który jest człowiekiem właśnie dobrej woli i otwarty jest na mądrość. I jest to mądrość dworska. Można by tak trochę też porównać do takich czwartkowych obiadów króla Stanisława Poniatowskiego, Również Salomon gromadzi na dworze, prawdopodobnie z kultury egipskiej. Sam poślubi właśnie księżniczkę egipską i być może ta mądrość właśnie jest wzbogacona o też mądrość między innymi egipską. W czasach Salomona jest duże wpływy tej mądrości egipskiej. I ostateczna redakcja... Księgi Przysłów przypisuje się na V wiek. Czyli mm, autor wykorzystał już zbiory przepowieści, bo potem pokażemy, właśnie są dwa wielkie zbiory przepowieści, Mówimy przepowieści Salomona yy, i też innych mędrców, pouczenia. Dodatkowo są jeszcze, yy, zbiór jest słowa Agura, jest to dialog ze sceptykiem, czy też słowa Lemuela, czyli pouczenia matki skierowane do króla. To na końcu tej księgi są te właśnie i również są napomnienia przysłowia liczbowe. Tak bardzo właśnie wiemy w Piśmie Świętym ten, tafo, ten gatunek literacki jest bardzo powszechny i kończy się ciekawe właśnie hymnem na cześć kobiety. Pokazana właśnie kobieta dzielna właśnie, która wypełnia swoje powołanie w tej księdze. Dużo jest też o kobiecie nawet tej księdze, wyjątkowo nie ma o mężczyznach tyle właśnie co zbiorów o kobiecie w księdze przysłów. I pokazana właśnie jest kobieta także właśnie mądra, też z drugiej strony głupota jest, ale kobiety są bardziej docenione w tej księdze niż niż yy, to jest widzimy mówimy się, że tak często się mówi właśnie taki troszeczkę dyskryminacja widzimy w Piśmie Świętym jak właśnie już dawno to objawienie Boże literatura mądrościowa objawia się, ukazuje właśnie piękno kobiety dzielnej, która właśnie realizuje to powołanie i to jest na przestrzeni tych można powiedzieć koniec tej księgi, redakcja, piąty wiek przed Chrystusem, 500 lat zanim było objawienie w Chrystusie Jezusie Dlatego warto tę księgę też w tym kontekście zobaczyć właśnie. Kobiety właśnie, zadanie, powołanie kobiety w tym całym dziele też stworzenia. Takim ciekawym, bo to różne, jak będziemy przejść tą księgę, każdy ma jakieś, może wybiera swoje ulubione sentencje, czy może takie jakieś... Jak gdzieś ktoś pojedzie, to ma ulubione miejsce czy czasami ulubioną kawiarnię w mieście. Również w Księdze Przysłów może można znaleźć wiele takich ulubionych różnych y, powiedzeń czy sentencji. Ja tylko jedną chciałbym tutaj przytoczyć, y, którą ukazuje też to piękno tej księgi. To będzie rozdział 30. I to będą słowa posłowa właśnie Agura. I to jest od siódmego do dziewiątego wiersza. Proszę Cię o dwie rzeczy. Nie odmawiaj mi, zanim umrę. Fałsz i kłamstwo oddal ode mnie. Nie dawaj mi bogactwa, ni nędzy. Żyw mnie chlebem niezbędnym, bym syty nie stał się niewierny. I rzek, a któż jest Pan? lub z biedy nie zaczął kraść i nie targnął się na imię mego Boga. Czyli taki tutaj jest ten słynny złoty środek. Żebym nie za dużo, nie za mało właśnie, żeby człowiek miał ten y, tyle, ile potrzeba, tyle właśnie chleba powszedniego daje nam dzisiaj, można powiedzieć, to dalej jest komentarz, tyle łaski Pan Bóg nam dawał, żeby syty nie zaczął zapominać o Panu Bogu, a albo z biedy nie zaczął właśnie też działać wbrew Panu Bogu. I to jest taki złoty środek. I księga ta omawia wiele zagadnień moralnych. Można by porównać do naszej dzisiejszej trochę teologii moralnej, czy społeczne nau nauczanie Kościoła, yy, papieża. Yy, w ten sposób również działanie właśnie społeczne, moralne. Ta księga jest olbrzymim zbiorem tych przysłów. Nie są to dogmaty objawione, tak jak niepokalane poczęcie. Dzisiaj jest Matki Bożej z Lourdes. Tu nie ma żadnych dogmatów. Tu są sentencje, człowiek rozumny, dobrej woli, może to właśnie przyjąć, zweryfikować w swoim życiu i tylko potrzeba rozumu i dobrej woli. Oczywiście też światu Ducha Świętego nam pomaga, ale nie, nie jest to szczególny jakiś dogmat, który musimy zgłębić, poszukać, właśnie prosić jeszcze bardziej światło ducha, żeby to przyjąć z wiarą. I w tej księdze można powiedzieć, wszystkie cnoty, które się pojawiają, są ukoronowane jedną najważniejszą cnotą, którą jest mądrość. Będzie tutaj w tej księdze koroną wszystkich cnót jest mądrość. I mądrość rozumiana, tak jak w wcześniejszych księgach mądrościowych, jako bojaźń Boża. To jest początkiem mądrości. Pamiętamy to, co mówił święty Augustyn. Mądrość jest na szczycie. To jest mądrość Boża, a my chcąc ją właśnie iść to, w tą stronę, wspinamy się na ten szczyt, rozpoczynając od bojaźni Bożej. To jest początkiem mądrości. I właśnie szacunek dla Pana Boga, można powiedzieć, wszystko to, co On objawił, prawo naturalne, prawo właśnie cały świat stworzony, uwielbienie Pana Boga, bojaźń Boża, początkiem mądrości. Ta księga również nam przypomina, idąc na ten szczyt ku Bożej mądrości. I przede wszystkim ukazuje mądrość jako odpowiedzialność przed Panem Bogiem. To jest człowiek, który jest odpowiedzialny. I Stary, Stary Testament też rozróżnia mądrość, którą można się nauczyć yy, i mądrość też, która jest szczególnym darem Pana Boga. I Księga Przysłów traktuje szczególnie właśnie o tej y, pierwszej, czyli można się tej mądrości nauczyć, takiej mądrości życiowej, yy, spod, znaczy, można powiedzieć bardziej naturalnej mądrości, bo ta mądrość nas ukierunkowuje ku prawu naturalnemu. I ona w tym jest bardzo mocno zakorzeniona i do tego nas skłania. właśnie, Poznania poprzez naturę człowiek może budować swoje człowieczeństwo, poznając kim jest, skąd pochodzi, dlaczego tak funkcjonuje. I ta mądrość w tym ku temu prawu naturalnemu zmierza bardzo, pokazuje naturę człowieka, na której można potem budować. Można by to powiedzieć, jest to instrukcja, Taka właśnie stworzenia człowieka, świata, oparta na właśnie prawie naturalnym, prawie Bożym. I <śmiech> tak jak odporzolibyśmy, jeszcze będziemy do tego powracać, ale sam właśnie y, ukazuje też, tak o razie ogólnie mówię, y, dwie drogi w tej księdze będą nam się przewijać. Jedną drogą to oczywiście jest, Mądrość, jest to bojaźń Boża, a możemy sobie wyobrazić, jaka będzie druga droga, to jest głupota. I tu nazywa po imieniu, to jest głupota, jest grzech. Nie mówi o grzechu, ale bardziej mówi głupota. I, i mówi: głupota jest przynętą, taką zestawioną na haczyku, jak na rybej człowiek potem nie może się z tego haczyka wyrwać. I głupota, mówi, to jest też złe towarzystwo. Właśnie to przypomina Święty Jan Paweł II, jak mówił, tłumaczył kiedyś hmm, podczas jednej z audiencji we Włoszech właśnie to przysłowie polskie, próbował na język włoski przetłumaczyć, kto z kim przystaje, takim się staje. Właśnie złe towarzystwo jest głupotą. To Księga Mądrości mówi bardzo jasne. I szukanie towarzysta człowieka żyjącego właśnie w grzechach jest głupotą w przeciwieństwie do szukania towarzystwa Boga i sięgania po autentycznego, autentyczne wartości. O każde towarzystwo trzeba się starać. Jedno i drugie. Człowiek właśnie robi zabieganie. Dlatego pytanie jest, czy życie właśnie wygrać, czy też w konsekwencji przegrać. I autor przez głupotę rozumie grzech. On to nazywa głupotą. Ale jak on mówi o głupocie, to jest grzech. My teraz byśmy to nazwali grzechem. I dzisiaj inaczej patrzymy, mówimy, myślimy o głupocie, bo często myślimy, że głupota to jest niewykorzystanie szansy na sukces, jakiegoś powodzenia, czasu, życia. Coś się dla nas pojawia i człowiek nam mówi, że jest właśnie, nie wykorzystuje świata jest właśnie głupi. Korzystaj ze świata. I w ten sposób często patrzymy na głupotę i na właśnie sukces, powodzenie, często uczucie, chwytanie sposobności, by stać się, bym powiedział, panem, a często człowiek staje się niewolnikiem tego świata. I głupi, można powiedzieć, to człowiek, który nie żyje według standardów obecnych korzystania ze świata. Jest głupim ma tyle możliwości i nie wykorzystuje tego. I my tak często, nie zawsze, chociaż moglibyśmy to oczywiście tu otworzyć, taki, yy, każdy by miał te, też swoje rozumienie tej głupoty naszej dzisiejszej, tego terminu, ale ważne jest, żeby rozróżnić, że jest całkowicie inne niż oni myśleli o głupocie kiedyś. I szczególnie tu w Księdze Przysłów. I głupo, głupi jest dzisiaj ten, kto traci okazję, by być kimś w rozumieniu świata, Staje się nawet, powiedziałbym, nieodpowiedzialny, bo może być, mógłby coś osiągnąć. I po prostu jest przekręcenie pojęć. A Biblia, słowa głupi, używa w innym znaczeniu. Głupi to człowiek, który lekceważy prawo Boże, który świadomie popełnia grzech. To jest głupi człowiek według Księgi Przysłów. A dzisiaj na przykład, jeżeli mówimy, też mamy różne podejście do grzechu, jest relatywizm. Co nie jest grzechem, co jest grzechem. Tego nie mamy czasami połączenia z Księgą też Przysłów. Tą głupotą, która nazywa Biblia. Panie Jezus, pamiętamy tą przypowieść Głupcze jeszcze tej nocy zażądają właśnie od Ciebie duszy. I ten relatywizm, często nie, właśnie grzech, jest największą głupotą. I to, co kiedyś było e, normą, na przykład grzech, głupota, to teraz staje się nienormalny, relatywizm. Nienormalnie żyjesz. Przecież świat dzisiaj inaczej żyje. Kiedyś, jak rozmawia, kiedyś, jak. Ktoś mnie tak zapytał, powiedziałem, były mały, yy, yy, co słychać, nie, jak, jak żyjesz? Ja tak powiedziałem, normalnie, nie? I to powiedziałem, byłem mały, powiedziałem, nie wiem, z kil... 30 lat temu, albo więcej może. Normalnie, nie? On tak się śmiał, że normalnie? No, to, no normalnie. A teraz pytanie właśnie, znaczy normalnie, że człowiek żyje? Co jest właśnie normą? I, i, i to jest yy, tego ten relatywizm, czyli co kiedyś było normą, teraz staje się nie, nienormalne, ten negatywis. To, co kiedyś było głupotą w Piśmie Świętym, czy nawet grzechem nazywanie, teraz człowiek to inaczej też pojmuje. I źródłem prawdy często właśnie nie jest Bóg, tylko własne myślenie w dzisiejszym świecie, a najlepiej poparte głosem większości, takie szukanie aliantów, głosu wielu, czasami mniejszości, staje się wyrazem tej prawdy subiektywnej, nigdy prawdy obiektywnej, Bożej, co jest właśnie głupotą. Biblia nazywa głupotą to. Różne perwersje, grzechy, różne rzeczy, które zatracają godność człowieka, jest głupotą. Będzie nazywana w księgach mądrościowych. I my rozumiemy grzech głównie w kategoriach prawa. Ktoś przekroczył prawo, popełnił grzech. Natomiast Żydzi rozumieli jako niemądre postępowanie, głupota. Ktoś właśnie żyje niemoralnie jest głupi. Nie tylko patrzy na łamanie prawa, ale właśnie określa jako głupi. Przeciwieństwo tej mądrości, do której człowiek, człowiek dąży. Czyli podobny do grzechu podchodził również Kościół starożytny, na przykład wyznania św. Augustyna, jak on mówi, jak swoje życie zmarnował. Jakie jego życie było głupie wcześniej. Sam właśnie mówi, można powiedzieć, ale byłem głupi. Jakim był brak mądrości. Właśnie szukałem tej mądrości, a zatracałem się w głupocie. Tak jeszcze Kościół właśnie starożytne wyznania tego są też dowodem, pokazują. Eee, głupie życie. I, I my teraz już patrzymy bardziej na grzech. Czyli nie chodzi zatem, yy, jaki byłem głupi. To stwierdzenie prowadzi do autentycznego nawrócenia. Nie to, że na przykład ktoś idzie do spowiedzi i mówi, że złamałem przykazanie, czy byłem właśnie to prawo, Boże, ale byłem głupi. Czyli jakby to są uświadomi swoją głupotę. Może, może to tak było kiedyś w średniowieczu bardziej. Jeszcze właśnie było rozumiane właśnie głupie życie, głupio ktoś żyje. I tak księgi mądrościowe pokarły tą drogę nam ukazać. I może warto właśnie do tego też wrócić, do tych pojęć, że my często się obrażamy ktoś, bo to jest tak nieładnie powiedzieć właśnie prawdę, że ktoś głupio żyje, że jest głupi. Eee, przeciwieństwo właśnie tej Bożej mądrości. tu jest takie i w nawróceniu powinno być pytanie, czy to, co czynię, jest głupie, czy mądre. Nie tylko, że właśnie łamie prawo, jakieś tam, jakieś sobie abstrakcyjne coś, ale właśnie, czy to jest głupie, czy to jest mądre, co ja czynię, co ja robię. I czytając Księgi Mądrościowe na ten aspekt trzeba bardzo uwzględnić. I mądrość to odpowiedzialność przed Panem Bogiem. Czynię to, co Bóg ode mnie oczekuję i pragnie, czyli wypełniam powołanie, żyję Bożą mądrością. Głupota to ucieczka przed właśnie odpowiedzialnością powołania według zamysłu Boga. Głupota to jest nazywana właśnie w tych księgach mądrość, dlatego tak ważna jest ta definicja, żeby spojrzeć, jaką nas się właśnie też zmienia pojęcie, też myślenie, nie powiem grzechu, ale też właśnie tu jest akurat mądrość, głupota. I ten obraz mądrości i głupoty jest na przykład ukazany w, w obrazie uczty, jak otworzymy dziewiąty rozdział Księgi Przysłów. Znane nam to jest dobrze, bo to te przysłowia też y, cytuje Pan Jezus, opowiadając właśnie różne przypowieści o chlebie żywym czy o Eucharystii tego są bardzo wykorzystywane, interpretowane właśnie w ustach samego Pana Jezusa, ta mądrość życiowa, mądrość właśnie przed Bogiem, a głupota też życia. I dziewiąty rozdział rozpoczyna się Mądrość zbudowała sobie dom, wyciosała siedem kolumn, nabiła zwierząt, namieszała wina i stół zastawiła. Mądrość ma dom, ma też stół. Zastawiony, i mówi potem: Służące wysłała, by wołały z wyżynnych miejsc miasta: Prostaczek, niech do mnie tu przyjdzie, do tego, komu brak mądrości, mówiła: Chodźcie, nasyćcie się moim chlebem, pijcie wino, które zmieszałam, odrzućcie głupotę i żyjcie. Chodźcie drogą rozwagi. Odrzućcie głupotę. To znaczy to, co przeciwne Panu Bogu jest. się głupie życie, które oddala od Pana Boga. Jaki właśnie byłem głupi. Odrzućcie głupotę i żyjcie. Chodźcie drogą rozwagi. I to jest mądrość. A potem jest, w środku akurat jest, jest takie ogólne pouczenia. Kto porzuca, poucza szyderce, ściąga na siebie wzgardę. Taka przestroga jest że nie każdy jest gotowy na, na te si od 7 do 12 wiersza. To są też takie przestrogi, że będziemy też cierpieć z tego powodu, że nie każdy jest gotowy. My się wybieramy teraz na Misterium Męki Pańskiej do Ołtarzewa, wystawiane przez seminarzystów, księży Palotynów i napisane jest właśnie na tym plakacie, że od 12 lat. Dzieci też właśnie nie są też... Męka cierpienie Pana Jezusa, też od, wymaga serca, tego też pewnej duchowej, takiej dojrzałości spojrzenia na to, co, co się właśnie, e, dlaczego tak Pan Bóg, dlaczego tak świat właśnie odrzucił Pana Boga, dlaczego Pan Bóg przyjął taką drogę, którą człowiek mu narzucił. To nie Pan Bóg narzucił tę drogę, a człowiek. I Dlatego, kto poucza szyderce, ściąga na siebie wzgardę, po tym jest. Strofując nieprawego, nie sam sobie może zaszkodzić. Nie strofuj szydercy, by cię nie znienawidził. Przestroga, widzimy, szyderca tutaj jest. Przeciw właśnie taka kilka razy, uważaj właśnie, rozeznać z kim się też rozmawia, kogo się też poucza. Mówi, strofuj mądrego, a będzie cię kochał. I widzimy też taki wzorzec, jeżeli kogoś mówimy prawdę i nas bardziej jeszcze mm, otwiera się na to, na właśnie na Boga, na nas, czyli będzie bardziej was kochał, a szyderca pogardzi, nienawidzi. I można też zapytać, jaka we mnie jest miłość wtedy właśnie otwarciu na prawdę czy nie jestem tedy szydercą, jeżeli odrzucam prawdę i gardzę prawdą. Ucz mądrego, a stanie się mędrszy. Oświeć mądrego, a zwiększy swą wiedzę. Treścią mądrości, mówi właśnie, tu jest to centrum, dziesiąty wiersz, dziewięćdziesięć, jest bojaźń pańska, a rozsądkiem poznanie świętego. Bojaźń właśnie prawo naturalne. I życie w mądrości Bożej. Dzięki mnie Twe dni się pomnożą. Lata życia będą Ci dodane. Pomagasz sobie, gdy jesteś rozumny, a gdyś szydercą, sam na tym cierpisz. Gdy jesteś szydercą, sam na tym ucierpisz. I potem potem takim widzimy ogólnym środkowym jest takie to przejście pouczenia kogo pouczać, kogo nie pouczać, mówiąc o mądrości. I kto właśnie, jak będziesz strofował mądrego, będzie cię bardziej kochał, a szyderca cię znienawidzi, jeżeli powiesz mu prawdę. I, i potem jest od 13 wiersza, tu była ta nie, e, właśnie mądrość w porównaniu właśnie do niewiasty, a potem jest niewiasta głup. E, Niewiasta, głupota, ciągle się rzuca. Pustota niczego nie pojmuje. Przy bramie swego domu usiadła, na tronie, na wyżynach w mieście, by wołać na przechodzących drogą, na tych, co prosto idą swymi ścieżkami. Niech zboczy tu niedoświadczony. Odzywa się do temu, komu, komu brak mądrości. Mówi, przyjemna jest woda kradziona, Chleb wzięty skrycie jest smaczny, nie myśli o tym, że tam bawią się zmagli, Jej zaproszeni w głębinach Szeolu. Czy widzimy właśnie głupota, rzuca się, niczego nie pojmuje. Właśnie jak usprawiedliwia przyjemne to, co jest kradzione, łatwo zdobyte, bez wysiłku. Chleb Skryty, jest smaczny, nie myśli o tym, kiedy się bawi, właśnie to jest dla zmarłych. Jej zaproszenie to do głębiny Szeolu. I to jest tak, widzimy ten, właśnie te dwie drogi: mądrość i głupota. Potem jest też hymno mądrości, a nie, bę, nie będę go dalej tutaj przeminęł. Teraz powrócę, tak, tylko chciałem pokazać właśnie te dwie drogi bo taki tylko zasygnalizować, właśnie, żebyśmy zobaczyli na przykład ten złoty środek, czy te dwie drogi właśnie, mądrość, głupota, która będzie w tych dwóch, y, będzie się y, y, y, cały czas ukazywana w tym w, w księdze, przysłów. Ale skąd ta t, y, nazwa księga przysłów? W Biblii hebrajskiej jest tytuł Michele y, Shalomont. Y, Czyli Septuaginta to słowo maszal wyraziła słowem paroimai. Choć zasadniczo często właśnie w Septuagincie i w Nowym Testamencie, kiedy jest maszal, to jest parabole. Tłumaczone na język grecki. To słowo maszal. To jest parabole. I święty Hieronim nadał tytuł tej księdze to maszal właśnie, parabole, w języku y, septuaginty greckim, nazwał ją liber proverb proverbium, proverbium, czyli przy słowie. Liber proverbium. I u ojców Kościoła można spotkać też określenie Sofia, nazywając właśnie sapientia Salomonis, mądrość Salomona z tamtych czasów już ojców Kościoła. Natomiast rdzeń, ten maszal, yy, oznacza być podobnym i porównywać. Później zaczęto go używać na określenie krótkiej i wymyślonej sentencji, która w formie dowcipnej, obrazowej podaje życiowe pouczenie, a najpierw podobieństwo, porównanie maszal. I tak mi się kojarzy te dowcipne, właśnie obrazowe yy, pouczenie, to na przykład Praszki Kochanowskiego. Też taki troszeczkę, powiedziałbym, że to maszal, ale też taki mają też charakter. I znaczenie jednak jest bardzo bardziej szerokie. Bo na przykład, jak otworzymy Księgę Liczb, to tam się pojawia słowo też maszal. To jest 23 rozdział, 23, 7, żeśmy zobaczyli, że to słowo maszal. Kiedyś już o nim może mówiliśmy. Ale księga... licz po dwadzieścia trzy siedem jest to jest dwadzieścia trzy siedem i y, tu jest ta wyrocznia balama my ją trochę już znamy Wyrocznia Baalama i 20, a wtedy Baalam wygłosił, mamy swoje maszal. I to jest słowo właśnie maszal, pouczenie. My tłumaczymy, ale to jest maszal. Yy, I to jest jeden właśnie ten przykład, i to cała, a to jest wyrocznia. Widzimy, jak ona to maszal, jaką ma długą właśnie formę wyroczni, pouczenia. Pojawia się to potem też 24.3, również będzie to maszal. Tutaj będzie tłumaczone 24.3, mamy wyrocznia i zaczął głosić swoje pouczenie mówiąc, wyrocznia Balama właśnie, głosić swoje maszal, zaczął właśnie mówić maszal. Też jest właśnie, to ma, widzimy, jak już ma charakter. Takie duże opowieści, to nie jest tylko przysłowie, ale cała właśnie ta wyrocznia. Wygłosił maszal. Również będzie właśnie tak, to samo będzie 24, 15 i 20. Będzie też i wygłosił swoje maszal, mówiąc 24, 15. I potem również będzie w 20 w rozdziale dostrzegł następnie Amalekitów i wygłosił swą przepowiednię też właśnie mówiąc. To jest też przepowiednia, a to jest maszal. Widzimy, yy, dlatego to jest na przykład w księdze już liczb redakcji późniejszej. To porodstwo nabiera takiego, ma no bardzo ciekawe też słowo maszal, uzy, używa, używa Ezechiel. Jakbyśmy otworzyli 21.5, też będzie maszal. 21.5, to może tu otworzę też, mam Ezechiel. 21.5 jest ta też przepowiednia. jest bardzo ciekawy, bo wówczas to jest prostwo przeciwne bowi. Wówczas powiedziałem. Wówczas powiedziałem. Ach, Panie mój Boże, oni mówią o mnie. Ten tylko przy powieści opowiada. I tu jest ciekawe, bo tu jest połączenie dwóch właśnie maszal jako czasownik i maszal jako rzeczownik. I dosłownie w języku hebrajskim to brzmi Mema Memaszel, Memaszlim. Mema Memaszlim. Dwadzieścia, to jest 21,5. Memaszel, Memaszlim. Używa właśnie, to jest taki też typowy hebrajz. I to by tylko u Ezechiela. Czyli on, y, y, y, ciężko nam to przetłumaczyć. Na przykład y, tłumaczone po angielsku jest że, um, że jest, że na przykład maker, maker of allegories, czyli tworzy y, alegorie. Memashal, memashlim. W języku polskim mówi, ten tylko przypowieści opowiada. I tu jest też to bardzo ciekawe właśnie to słowo tutaj, ten zbitek, to są też wyrocznie. My maszal, my maszlim. Dlatego to słowo maszal to znaczy porównywać, pokazywać, powtarzać. Ale z, i też z drugiej strony być podobnym. I to jest właśnie ciekawe. Ezechiel ma tylko takie połączenie my maszal, my maszlim. I dla przykładu jeszcze inne proroctwa, inne które Ezechiel wygłosi, ten maszal. To będzie na przykład, tu jest przeciw Negebowi 27.5, ale na przykład dwa orły i wino. To jest rozdział 17.2. Również Ezechiel. 17.2. Synu człowieczy, zadaj zagadkę i opowiedz przypowieść domowi Izraela. I tu jest, y, też jest właśnie to słowo y, meshol, (maszal). Powiedz właśnie, y, opowiedz, przypowieść. A Po angielsku tłumaczył właśnie tell, na przykład this proverb. Speak allegory. Powiedz alegorię, A tutaj właśnie mamy przypowieść. My, mashal, my mashlim", Takie bardzo typowe dla Ezechiela. Synu Człowieczy, zadaj właśnie zagadkę i y, powiedz właśnie przypowieść. To jest maszal, parabo tą parabolę, przypowieść i y, właśnie uczyń, porównanie właśnie. Y, Dostawiam, mi to tłumaczyli. Uczyń, porównanie y, tą przypowieścią. To jest ciężko ten, ten idiom przetłumaczyć właśnie. Me maszal, my maszlim. To Ezechiel. W innym miejscu też Ezechiel mówi o wrzącym kotle. To jest 24, 3. Również będzie memaszal, memaszlim. Dużo właśnie ma. Widzimy te dłuższe już opowiadania. Wrzuć do niego kawałki, będzie tu mięso, to jest wcześniej, 22. Opowiedz temu opornemu ludowi przypowieść. I powiedz Mu, tak mówi Pan Bóg, postaw kocioł na ogniu, postaw i, na, i nalej jeszcze do Niego wody. To jest ten wrzący kocioł. I tu jest też powiedz przypowieść. I tu jest y, też będzie właśnie maszal, maszlim, typowe dla Ezechiela. I jeszcze tu jest, potem będą też znane nas dobrze, 18 rozdział, 18,2 ta przypowieść, też satyra o zielonych winogronach, że ojcowie właśnie jedli zielone winogrona, a synom ścierpły właśnie zęby. To jest 18.2. I on tą przypowieść odrzuca. I mówiąc, że, że każdy odpowiada swoje grzechy i czyny. Nie przechodzi właśnie to grzech, odpowiedzialność z ojca na syna. Dlatego z jakiego powodu powtarzacie między sobą te przysłowie w ziemi izraelskiej? Ojcowie jedli zione winogrona, a zęby ścierpły synom. Dlaczego to memaszal, memaszlim powtarzacie? To właśnie przypowieść. Mi tu jest też ciekawa nie użyte jest to właśnie memaszal, memaszlim, ta konstrukcja jako powtarzanie tej, tego, tej przypowieści. Zechiel i jest jeszcze na przykład bardzo też ciekawa. 21 Michrasza. 2.4, Również Michałasz hmm, To będzie Michałasz 2, 4. Też pokazuje to. W owym dniu wygłoszą przeciw wam satyrę. Podniosą wielki lament. W owym dniu powiedzą y, przeciw wam maszal. Powiedz tutaj jest w księdze Micheasza. Mika. mika L, któż jak Bóg. Mika. W owym dniu powiedzą przeciw wam maszal. A tłumaczone mamy jako satyrę. A w języku angielskim też mamy, też powiedzą, tutaj jest takie słowo tont, to znaczy też taką, też taka satyra, pogarda, takie pośmiewisko. Po, po wam satyrę, podniosą wielki lament mówiąc, jesteśmy ograbieni do, szczę do szczętu. Odmierzono sznurem dział mojego ludu i nikt go nie zwrócił. Pola nasze przydzielono grabieżcy. Czyli to maszal staje się też w tym przypadku satyrą tutaj. To słowo y, przetłumaczone przez tłumacza w księdze y, Michrasza. A też jest słowo maszal. Powiedz to właśnie przeciw nim maszal. Satyrę. To jest czter dwa cztery. Dwa cztery. Czy widzimy to słowo, jak nabiera też nowego znaczenia, nie jest to słowo jednym, to maszal. Na przykładu jeszcze koty jest Micheasz i jeszcze przysłowie satyra, to Habakuk 2.6. Księga Habakuka 2.6. Krótka księga, ma tylko trzy rozdziały. 2.6 i Habakuk. Czyż oni wszyscy nie zanucą przeciw niemu pieśni? Maszal. Podniosą maszal dosłownie jest. Yy, I to jest, będzie, pieśń szydercza. Złośliwej przymówki. Zagadek. Bardzo ciekawe też to właśnie jest. Habakuk yy, tą, ustawia tą kolejność właśnie, że przeciw wam powiedzą maszal i powiedzą przeciw, yy, mówi yy, Melica, Melica to też jest. Melica to jest też satyra taka, taki poem, taki dotkliwy, taki uderzający, który w angielsku jakiś smoking poem, taki, i, I trzecie jest właśnie jest. Um, hida, to jest zagadka, jakaś enigmatyczna. Hida, jest Melica, hida. Nawet takie to brzmienie właśnie, jak to się melica, melica, takie właśnie, to jest takie pogardliwe yy, satyra na kogoś, czy hida, to jest zagadka. Ale powiedzmy na początku mówi maszal. I maszal w tej Księdze Habakuka jest tłumaczony jako pieś W kontekście właśnie tej potem będzie yy, melica, która jest taką złośliwą przymówką, Ktoś komuś dopiek, powiedział prawdę. I potem jest jeszcze, yy, yy, jest jeszcze właśnie słowo, hi, yy, jeszcze jest słowo hida, zagadka jakaś enigmatyczna. Dlatego w tym kontekście to maszal yy, tej złośliwej przymówki, Melica nabiera sensu pieś szydercza, nie tylko właśnie przysłowie. Czy widzimy, jak ta, ta, ten, ten maszal jest bardzo właśnie rozbudowany tylko zrobiłem Państwu, żeby pokazać, że maszal nie ma takiego jednego. Ktoś powie maszal, to prowerb, tylko przetłumaczy i nie ma takiego takiej jednej, zależy od kontekstu. On obejmuje właśnie jakieś dłuższe, dłuższe aspekty yy, jakiegoś pouczenia. I to jest tak krótko maszal. Jaka jest treść, struktura tej księgi, jeszcze sobie powiedzmy, ona dzieli się zasadniczo na, um, na kilka części. Pierwsza część, yy, wiele jest maksym, które są religijno-moralne i trudno jest dokonać takiego zadowalającego podziału. Trochę wydaje się luźny zbiór tych wszystkich księgi. I pierwsza ta część, o której będziemy mówić na następnych zajęciach, to jest introdukcja taka nauczyciela. Nauczyciel pragnie przysposobić ucznia do pewnych właśnie, pewnych zasad, poprzez jego właśnie cierpliwość, wytrwałość, wierność. Te cnoty pragnie przypomnieć i jest długi właśnie, długi, długi taki wywód, dziewięć aż wiersz, dziewięć rozdziałów. Potem jest druga część od dziesiątego rozdziału do 1022. Yy, do 16. To będzie pierwszy zbiór przysłów Salomona, czyli rozdziały 10.22. Tam już są, to się mówi, to słów Salomona, dlatego mówi się, to pochodzi z czasów dworskich, że to jest ten blok, który ma swoje właśnie źródło tam na dworze Salomona 10.22. Ten początek potem był dodany. E, e, tak, ten, ten rozdziałem, to jest długa właśnie, Księga Przysłów jest bardzo m, długa e, i to jest, potem są e, w tym, e, po 10.22 są dodatki, jest na przykład 10.22, jak e, otworzymy 22, 22.17, to się kończy ten pierwszy, 22.17 i rozpoczyna się nawet tutaj mamy też zbiór mędrców, słowa mędrców i kończą, to jest taki też dodatek, nie przypisywany już Salomonowi wprost, tylko właśnie zbiór mędrców i to jest 30 pouczeń, które się policzy na przykład mędrców, w tym krótkim od 22.17 do 24 22. Ja też to mam, akurat, w tym ten podział. Jest 30 pouczeń różnych. Każde pouczenie, właśnie inne, wcześniej też się powtarzają. I potem są jeszcze dodatek do zbioru mędrców, do tych pouczeń. I te są przysłowia męców. I jest ten dodatek krótki, który już zamyka rozdział 24. I 25 rozdział to jest blok y, czwarty, bym powiedział już. Y, to jest na nowo, właśnie przypowieści y, Salomona. To jest ten drugi zbiór. I od 25 rozdziału aż do 29. Cały, właśnie, drugi zbiór. Jest to też rdzeń, który wskazuje się, tak, te badania, właśnie nad stylem, nad językiem, nad kompozycją, treścią, że to jest z czasy właśnie Salomona, dworskie. Ten, ten zbiór też sięga. I to jest 25-29, a to jest czwarta część już tej księgi. Pamiętam, pierwsza ta introdukcja, wstęp do 9 rozdziału, drugi właśnie ten pierwszy zbiór Salomona, potem te pouczenia mędców, 30 i dodatkowo jeszcze jest y, dodatek do tych zbiorów mędców, i kończą się, y, kończą się właśnie apendyksem y, do księgi, który jest od właśnie już od 30 rozdziału. I też taki mamy właśnie dodatek tutaj również. Mamy też taki podział. Słowa właśnie Agura. Potem są przysłowia liczbowe i słowa Lemuela. I potem jest jeszcze taki też oddzielny jest poemat doskonała, datowany Pani Domu, która wypełnia swoje powołanie. Tym się kończy księga. Tym dodatkiem właśnie widzimy też późniejszy dodatek. Dlatego te, te bloki świadczą, że ta redakcja była złożona i trwała też przez kilka wieków. Sięga czasów Salomona, te właśnie te dwa pierwsze bloki Pierwszy zbiór, drugi zbiór, przysłów Salomona, czyli Salomon na podstawie y, tytułu. Tradycja żydowska, chrześcijańska przypisuje je Salomonowi. Dotyczy to tego drugiego i czwartego bloku. Księgi historyczne też przypisują mądrość Salomonowi. Pierwsza Księga Królów w trzecim rozdziale mówi, że skomponował wielką liczbę przysłów. Bodaje nawet 3000 tysiące, i pieśni lirycznych, 1005 I to o tym mówi też pierwsza księga królów w piątym rozdziale. I z historii czasów Salomona, to są właśnie 971 rok do 931, wiem, że Izrael był pod silnymi wpływami Egiptu, chociażby za ślubiny z księżniczką egipską. I niewykluczone, że uczeni z Egiptu przebywali na dworze, Salomona I być może mieli wpływ na zbieranie przysłów salomonowych. I dzieło potem zostało zakończone za czasów króla Ezechiasza, to jest dwa wieki później, jest taki właśnie wpis 25.1. Drugi zbiór salomonowy. Także i to są przysłowia Salomona, zebrane przez ludzi, Króla judzkiego Ezechiasza. Tu jest też ten drugi wpis, 25.1, który świadczy, że 200 lat później Ezechiasz jest, e, pamiętam ten słynny tunel Ezechiasza, który odparł też natarcie Asyryjczyków. To jest koniec wieku VIII, czyli tam 705 rok przed Chrystusem, czyli 200 lat później. Ten drugi zbiór jest datowany ale zbiór Salomonowy także i to są przysłowia, maszal Salomona zebrane przez ludzi, króla ludzkiego Ezechiasza. Y, y, chwałą Boga rzecz tajić, a chwałą królów rzecz zbadać. I to jest król Ezechiasz. Czyli czasy też późniejsze, widzimy zakończone 200 lat później, ta pierwsza być może redakcja taka poważniejsza i wiele czynników y, przepowiada za starożytnością tych przysłów. Jeżeli te dwa bloki badamy, to przede wszystkim to są proste sentencje wynikające z obserwacji życia i nastawione na konkretne sytuacje. Bo jak podawałem Państwu maszal, który jest w Księdze Liczb, jak tym terminem się używa maszal i co właśnie Księga Liczb pokazuje wyrocznie, balama. Ba i inne określa właśnie już dalsze, można powiedzieć, to rozumienie maszal, czy tak jak Habakuk, czy też potem Micherasz jako satyrę właśnie, jako y, też inne widzimy też, a tego w starożytności tych y, maszal, krótkie sentencje, te bardzo y, konkretne właśnie do życia, Yy, bo jakbyśmy na przykład badali w ten sposób, dlaczego tak jest, bo w Izraelu rozwija się potem nurt profetyczny. I chociaż mówimy, że nurt mądrościowy jest ostatni. To dlaczego nurt mądrościowy jest pierwszy tutaj Salomona, nie? Tylko ten nurt mądrościowy zamyka, zamyka całą tą historię, można powiedzieć, ten, pier, ten tysiąclecie yy, historii Izraela kiedy to był pisy yy, Mądrość, ale rozpoczyna się od takich tych prostych sentencji, a kończą się już te sentencje mądrościowe, są bardziej filozoficzne i są, już mają charakter wyrafinowany. Nie tylko egzystencjalny, ale wręcz taki filozoficzny rozważanie właśnie o duszy, życiu nieśmiertelnym. To jest filozofia już. Ta mądrość idzie Sofia, to właśnie mądrość grecką. To będzie księga właśnie Seracha, czy księga mądrości. Dusza, nieśmiertelność, życie, już wymaga takiej właśnie precyzji myślenia. Inna ta mądrość nabiera innego znaczenia już. Poszukiwanie mądrości, sensu yy, głębszego, dalszego. A ta mądrość początkowa, jak bym to nazwał, starożytna, krótkie sentencje, bardzo praktyczne, konkretne i ona potem właśnie ten rozwój, ten maszal dochodzi aż do tego Sofia czasów helenistycznych. Przechodzą oczywiście przez profetyzm pośrodku i przechodząc przez też apokaliptykę całą. I też oczywiście wzbogacone były też Deuteronomium poprzez powtórzone prawo, ale dochodzą aż do mądrości Sofia. Rozpoczynając od takich tych sentencji yy, krótkich, Konkretnych życiowych. I u kresu jest właśnie literatura mądrościowa, rozpoczyna się, bym powiedział, literaturą też mądrościową, tymi sentencjami. I to jest ten pierwszy, właśnie aspekt, bym powiedział właśnie, tej mądrości dworskiej związanej z Salomonem, którą właśnie trzeba bardzo rozróżnić od tej mądrości, która jest już drugim pierwszym wieku przed Chrystusem, to jest Sofija greckiej, filozoficznej. Są dwa, już widzimy inny dynamis. Dlatego mówiąc o tej mądrości, trzeba to bardzo mocno podkreślić, Salomonowej. I to jest dlatego autorem jest Salomon, jako pierwszy. Drugą, kto jest autorem tych przysłów, maszal, które czytamy, to są mędrcy, o którym mówiliśmy właśnie ten, ten blok y, trzeci w tej księdze po wstępie, po, po tych właśnie powieściach y, Maszal Salomona i potem są to są słowa także mędrców tych 30 sentencji. Mają również taki charakter starożytny. Świadczą właśnie, nie mają tego charakteru mądrości, jak tej greckiej, hellenistycznej, tej a późniejszej, ale widzimy ten aspekt, właśnie bardziej bym powiedział to w stronę dalekiego właśnie historii Bliskiego Wschodu, bardziej w stronę właśnie Egiptu, tych różnych przypowieści też związanej. Potem jest, i to są te początki, chociaż też początki są Salomona, to potem również jest i Izajasz, i Jeremiasz, który on użył, również się pojawia u nich funkcja właśnie. Nie tylko są kapłani, prorocy, ale są też mędrcy. I to będzie już właśnie Izajasz, do tego bardziej Izajasz, czy Jeremiasz. On wyróżnia różne właśnie też te funkcje tych już konkretnych właśnie mędców. Dlatego druga, autorem tych, tych przysłów zbioru być właśnie mędcy, być może właśnie związane nie tylko z dworem Salomona, ale także i z Egiptu. I trzecia y, autorstwo to jest ten Agur. I to jest koniec rozdziału, to jest 30 już koniec tej y, Księgi Przysłów. 30 rozdział i potem 31 Lemuel. Agur i Lemuel są nam nieznani. Natomiast o Lemuelu, tym drugim, 31 y, rozdziale wiemy, że Yy, wiemy, że, że królował w Massa. Massa się wskazuje, Massa Meriba po drugiej stronie Jordanu z naszej strony na pustyni dzisiaj arabskiej. I do tego szczepu należał również, mówi się też Agur. 31. Słowa Agura, syna jake z Massa. Mowa tego męża do Itiela i Ukala. Jak również Lemuel Słowo do Lemuela, Króla Massa. Jeden i drugi właśnie Massa. I Massa, okolic, okolica potomków zamieszkała przez Ismaela. To jest rodzaju 25 rozdział, 14, 25-14. To jest Is Ismael, który pochodził też od Abrahama. Ismael, 25-14. To trzeba ich właśnie szukać na pustyni arabskiej za Jordanem. Czyli tam widzimy również tam tamte tereny, wskazuje autorstwo, nie tylko Egipt. Czyli bardziej ma szerszy, tak? Inny jakiś musi być. Przepraszam, 30. 31. To jest to jest Agu, tak? A 25. Tak, tak. 25 na tutaj chodzi mi, a ja mówię teraz o rodzaju, mówiłem. Bo jeżeli mówiłem o Ismaelu, to rodzaju 25.14. Czyli chodzi o, co, to, o pytanie, co to jest masa. Bo jakim on jest królem masa, ten pochodzi z pokolenia masa, jest identyfikowany z, właśnie z Ismaelem, Ismael. I to jest księga rodzaju 25.14, właśnie to pokolenie Ismaela, ten który został wygrany właśnie z niewolnicą Hagar i tam się identyfikuje to, te tereny Massa. Jest, Lemuel jest królem, a Agur jest, jest, właśnie, też jest, pochodzi z tego pokolenia. I trzeba ich tam szukać na pustyni arabskiej za Jordanią. Nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy byli Izraelitami. Tak jak na przykład Idumejczykiem był król Herod, też pochodził właśnie, był poza Izraela i czy też, czy byli Izraelitami, czy też byli poganami, którzy się nawrócili na wiarę izraelską, tego nie wiemy. Ale jest jedna rzecz pewna, że Agur, i to jest bardzo taki piękny wpis, 39, bym syty nie stał się niewierny i nie rzekł, a któż jest Pan? Czyli tutaj ten Agur, Pojawia się słowo właśnie Pan, Bóg, czyli widzimy taki właśnie, to pokazuje, uznaje Boga właśnie jedynego, ktoś jest Pan. Tu jest właśnie Agur, prawdopodobnie to jest taki pokazane, że jeden tu jest taki wpis, bo to są bardzo ogólne te ich pouczenia, dotyczą właśnie widzimy tej złotej sentencji, czy też y, przysłowie właśnie wobec zachowaniu się wobec kobiet, Matka też poucza swojego syna, króla, jak ma właśnie rządzić. Czy też jest, dlatego tu jest, się pojawia 39, taki jedyny wpis. A któż jest Pan właśnie? Być może właśnie byli nawróceni na, na właśnie na wiarę izraelską. Autor, i to jest duga właśnie, trzeci autorzy, Agul i Lemuel, tajemniczy. Tutaj wskazuje pustynia Morza Arabska, okolice Massa. I czwarty autor tej księgi to jest wprowadzenie. I to jest rozdział 1.9. Kto jest autorem? Nie może być Salomon, gdyż sentencje są inne stylowo, jak się czyta od tych dwóch bloków. Maszal Salomona właśnie. I nie ma tu prostych aforyzmów złożonych ze dwóch stychów, ale bardziej rozbudowane mowy o takiej nieregularnej strofie, bardziej to rozbudowane. I wiele czynników wskazuje na późniejszy okres. Niektórzy mówią, że to są idee podobne do księgi Deuteronomium, powtórzone prawo, właśnie dwie drogi na przykład, życie i śmierć, dobro i zło i bardziej mają charakter rozbudowany już, czyli widzimy już Deuteronomium, Poniwoli babilońskiej. E, ta, ta historia się rozwija. Deuteronomium, będzie Deutero Izajasz, Jeremiasz, bardzo bliski jest Deuteronomium, psalmy też, język Deuteronomium, powtórzone prawo. Pan Jezus używał bardzo chętnie Deuteronomium, można powiedzieć najczęściej, cytował Deuteronomium: Będziesz miłował Boga właśnie całym swoim sercem. To jest Deuteronomium, właśnie droga. Też życia, śmierci, wyboru, decyzji, to jest deuteronomium. I też w ustach Pana Jezusa jest bardzo często deuteronomium. To jest poniwoli babilońskie, ta refleksja. I ta pierwsza część bardzo ma właśnie zbliżony styl do deuteronomium. Do Deutero-Izajasza, Jeremiasza, powtórzone prawo, i widać że na przykład tutaj jest brak też króla, pewne rozprężenie polityczne, społeczne, taki indyferentyzm religijny, chaos, nieuporządkowanie. Taką pokazują też sytuację niestabilną polityczną. Można wyczytać z tej, z tej właśnie z treści 1.9, żebym chciał spróbować tak sobie wczuć się w tą sytuację, jaka panuje, którą opisuje ten autor 1.9. Właśnie taką rozprężenie polityczne, społeczne, brak właśnie jakiegoś władcy, króla, taki indyferentys religijny, chaos. I z tym autorem właśnie trzeba również związać ten rozdział 1.9, dlatego się wskazuje na V wiek, ostatnia ta redakcja, zamkniętej księgi, złożoność. Również autorem jest ostatni, 31 rozdział. Hymn na cześć takim powiedział idealnej żony, pani domu, kobietę dzielną właśnie. Też by to trzeba było związać, podobny też styl. Hymn ma też dłuższy, nie jest sentencja jednatko, widzimy ten taki właśnie styl już rozbudowany na cześć idealnej żony, pani domu, kobiety. I temat kobiety jest szeroko przedstawiany też w pierwszej części, w introdukcji. Jakbyśmy przyjrzeli się to prze, przeciwstawienie właśnie kobiety, Snotliwej i cudzołożnej, to będzie właśnie drugi rozdział, czy potem piąty rozdział, szósty rozdział, dziewiąty rozdział, czterokrotnie wielkie właśnie bloki. Drugi, piąty, yy, szósty, dziewiąty, też jest właśnie kobieta. Snotliwa, cudzołożna, mądra, głupia. I, czyli, I jest też bardzo ciekawy, ósmy rozdział, mądrość opisana właśnie jako niewiasta, ten stół, właśnie ta uczta, a z drugiej strony właśnie głupota, yy, niewiasta właśnie yy, głupia, jako właśnie personifikacja, w pewnym sensie mądrości. Czy widzimy ten styl 1.9, kobieta, tu jest mądrość, też właśnie do tym z 31. jak gdyby pokazuje, czyli wstęp, introdukcja i epilog. Zakończenie, ostatnia właśnie redakcja, taka złożoność. Niektórzy próbują to właśnie w ten sposób to odkrywać, całą złożoność tej księgi, zmienność stylu. Zatem mamy trzy etapy powstawania księgi, czyli pierwsze to jest zbiory pewnych sentencji ludowych, religijnych, już w epoce sędziów. Potem one się jeszcze wzbogaciły o tą mądrość dworską, Salomona. I zapisane potem mówi czasy króla Ezechie, Ezechiasza, czyli 700 rok przed Chrystusem. 25 rozdział o tym mówi. I czasy dworskie Salomona to jest ten drugi etap, wzbogacone mądrością też dworską Egiptu. I potem ten trzeci etap to jest po niewoli babilońskiej, tak sięga, i to Deuteronomium będzie już. Ten właśnie prolog i epilog. Prolog bardzo długi, bo dziewięć rozdziałów, epilog, jeden rozdział 31. I bliskie właśnie doktryna zbliżona do Teronomium, do Izajasza, powtórzone prawo. Jere, Jeremiasz, nauka, o też o prawdziwej drodze, kontrasty, życie i śmierć. Pamiętamy też z Jeremiasza, właśnie człowiek, który jest jak drzewo osadzone nad płynącą wodą, właśnie wydaje owoc w swoim czasie, a drugi jest krzak na pustyni. Też to jest taki też typowy język deuteronomii, na przykład Jeremiasza. Psalm pierwszy, właśnie dwie drogi, które ukazuje zaraz na początku, otwiera nam księgę właśnie psalmów. I te kontrasty, które są w tym, czyli możemy stwierdzić, że ostateczna redakcja Księgi Przysłów nastąpiła około 500 roku. I Seracydes piszący około 200 roku w właśnie w prologu i potem w 47 rozdziale mówi, że już była właśnie, już mówi o, o Maszal, o przysłowiach 47-17 zbioru właśnie Salomona, że już była księga, mówi o istnieniu księgi. To jest 200 rok, 300 lat niby później. To jest taka krótka, chciałem Państwu pokazać tą złożoność tej księgi mądrości, maszal, że nie jest tak, że ktoś w jeden rok zrobił, miał pomysł i napisał maszal i to powstało, tylko obejmuje taką właśnie długą, długą tradycję, najmniej byśmy powiedzieli 500 lat właśnie myśli, tradycji, działania właśnie człowieka, też działania właśnie światła Ducha Świętego. Na tym bym chciał dzisiaj zakończyć, już dalej właśnie, już zostawić Państwo z tym maszal dzisiaj, ale yy, i potem przystąpimy do krótkiej charakterystyki tych poszczególnych bloków, co właśnie jest, żeby zobaczymy jakie one charakteryzują się, ta mądrość właśnie wczesna, Salomonowa, Dworska, potem mądrość ta późniejsza, Deuteronomium bardziej złożona już, że będzie widać w tej, tej Księdze. Te, te dwie właśnie, te dwie, te dwa nurty, albo powiedziałem nurt ubogacony. I dziękuję za cierpliwość też i do zobaczenia, nie wiem, teraz chyba w marcu. Tam chyba już przed y, Wielkanocą. Tak, o, akurat akurat będzie kolejne Święto Maryjne, dzisiaj jest Matki Boży z nurt, wtedy będzie właśnie niepokalanie, poczęcie, zwiastowanie właśnie, dopełnienie. No, bardzo dziękuję jeszcze i do zobaczenia. i Pomódmy się. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Maryjo, Stolico Mądrości, módl się za nami. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.